Raz, dwa, trzy, słychać mnie, idę pod kocioł. Tyłem jestem, nie jestem, słychać mnie. Nie wiadomo, zaraz sprawdzimy. No dobra, to sytuacja jest taka, że słód jest już w kotle. Yy, zacieram się. ohe, dobra. Dzień dobry, tu 314 przed mikrofonem Bartek. Dzisiaj dźwięk taki inny, ponieważ gdzieś położyłem swoją mp3, na którą zwykle nagrywałem, co było dużo wygodniejsze, bo ja trzymałem gdzieś tam sobie w ręce i nie musiałem gadać do ekranu. No a dzisiaj gdzieś ją położyłem i mówię prosto do mikrofonu, do mikrofonu komputerowego. Dzisiaj zacieram Rozpoczynam produkcję znowu IP. Powtarzam ją, troszkę będzie zmodyfikowana, bo chciałbym, żeby była troszkę lżejsza. Czyli, że tamta mi wyszła osiemnastka, tym razem chciałbym, żeby to była gdzieś koło 15-16 BLG. Co powinno zwiększyć też ilość po prostu piwa. E, także słód przed chwilą trafił do kotła, już, e, już się zaczął zacierać. E, mamy taki skład: e, Wireman Pale Egg e, 6 kg, Wireman Wiedeński pół kg i Wireman e, Karamonik 2. E, 300 gram. No i idziemy z tym koksem. No dobrze, to kocioł sobie stoi i nic nie robi. To może ja kilka, kilka wieści z browaru, które się ostatnio wydarzyły. Przelałem Wajcena do butelek 50, chyba jeden, czy 50 parę butelek wyszło. Bardzo fajnie. Hmm, spróbowałem go tak hmm, sfermentować no, podczas przelewania. Bardzo dobry. Bardzo dobry, oby tylko to tak dalej było. Bo, bo naprawdę mi odpowiada. E, kawowe porozdawałem. Jeszcze mam oczywiście skrzynkę, ale, ale porozdawałem, bo sam popiłem. Jestem bardzo zadowolony z kawowego. Jest bardzo wyraźnie kawowy, bardzo no takie po prostu nikt nie, nie pomyli, że to nie jest piwo kawowe, więc jestem z niego bardzo zadowolony. Poza tym jest po prostu smaczne, także cieszę się z tego. No tyle z Browaru. No bo kolejną wiadomością jest to, że dziś, dziś zacieram iPad. Natomiast z takich rzeczy, co by tutaj można było wypełnić te chwile między moim tam zaglądaniem do kotła, to byłem na tureckim filmie. Może <śmiech> w kinie byłem na tureckim filmie. Kino offowe. Zdobył jakieś tam nagrody, ten film, w, na festiwalu w Wenecji. Nazywa się Blokada. No matko bosko, jak? No, no coś strasznego, no ja nie wiem. To, no nic nie zrozumiałem. No, no może przesadzam, że nic, ale to było straszne Nie wiem, dwie godziny w kinie spędziłem. Na szczęście za darmo, bo żona wygrała coś, nie wiem czy zaproszenia na, na ten film. Coś strasznego. No, i no może wyjdę na ignoranta, ale coś strasznego. Co za kinofowe, to, to ja po prostu nie mogę. No nie będę nawet opowiadał, bo to nie miało żadnej fabuły. No. Pokręcony jak korkocia i to jeszcze w takim złym tego słowa znaczeniu, bo nie chodzi o to, że jakiś, jakiś nie wiem, ciekawy coś takiego, no, no straszny jeszcze. Dzień wcześniej, jakoś późno się położyłem spać, więc ledwie wytrzymałem na tym, na, tym, na tym filmie. A w ogóle na tym filmie byliśmy w kinie Muranów, który jest na granicy Muranowa i <śmiech> jakiegoś tam wśród no i e, Muranów to jest, to jest dzielnica Bolonii, Warszawy. Ponieważ ja byłem... Właściwie prawie, że nie mam innych koszulek niż koszulki związane z Legią, więc byłem w koszulce Legion. Tak samo myślę, na motocyklu pojechaliśmy, więc myślę, że nie, odepnę kurtki zanim nie wejdę do kina. Nie ma co kusić losu, nie wiadomo co, tutaj nie będę prowokował. No i sobie w tym momencie przypomniałem, że jestem, że mam taką odblaskową kamizelkę, na której, no, tak może widzieliście wszyscy, motocykliści mają napisane Polska z tyłu. A ja mam robioną na zamówienie i mam tam napisane Legia. Odblaskowa, fluorescencyjna, wielkimi literami Legia, więc tak w ten oto sposób udało mi się na Muranowie błysnąć dosłownie, bo kamizelka jest odblaskowa. Ale nic się nie stało. Tylko tak, tak śmiesznie było No, dobra, tyle na razie w tym wejściu, coś sobie wymyślę. To jeszcze wejdę i powiem w następnym. Gorący, gorący dzisiaj dzień, bardzo gorący. W zasadzie to niesprzyjające gotowaniu, ważeniu piwa, w ogóle gotowaniu czegokolwiek. Nad kotłem jest gorąco po prostu. No, ale to jakoś tak, no i tak to lubię, więc trudno. Polska na Euro była. Była, no niestety, bardzo przykre, że przegraliśmy z tą Portugalią, bo można było ich pokonać. No i nie jesteśmy rewelacją tych mistrzostw, bo Walia właśnie wczoraj wygrała z Belgią i przeszła do półfinału, więc no absolutnie Walia będzie zapamiętana z tych miejscach, ale <coughs> nie wracając do Polski naprawdę jestem bardzo zadowolony z jej postawy. Przecież to nie tylko ja, z tego co widać w internecie to raczej yy, nie, widziałem, nie widziałem innych komentarzy niż właściwie zachwyty i podziękowania i jesteście wielcy i, td, i td. Ja osobiście chciałbym tylko zaznaczyć, co też nie jest niczym oryginalnym, że absolutnym bohaterem polskiej reprezentacji, nie meczu jednego, tylko całych mistrzostw jest Michał Pazdan, zawodnik Legii Warszawa, ale naprawdę nie o to chodzi, że on jest To, że On jest z tylko to, że ja miałem szansę go oglądać, więcej razy niż y, innych piłkarzy y, przed mistrzostwami i zawsze, zawsze go ceniła. Dla mnie jest to jeden z najlepszych obrońców jeśli nie najlepszy. No i co potwierdził na tych mistrzostwach? No, absolutna jakaś pazdonomania powstała. Ludzie się golili na łyso lub chcieli się golić, tylko deklarowali, y, wszyscy byliśmy pazdonami. Y, no brawo, Michał. Y, jedno z takich ciekawostek, która mnie trochę zaskoczyła, podobno zaczęli się nim zainteresować, co nie jest nic niczym dziwnym, inne kluby. Podobno by z Stambuł zaoferował 2 miliony euro, Legia by chciała 3,5 miliona. Co prawda Michał Pazda nie jest już młodym zawodnikiem. bo zdaje się, że ma 29 lat. No, ale jakoś tak liczyłem, że to będzie w ogóle jakiś taki transfer, jeśli, jeśli do niego by doszło, jakiś taki niesamowity, jakby za jakieś koszmarne pieniądze, no, 3,5 miliona euro, yy, a jeśli Besikt też chce dać dwa, no to stanęłoby nie na 3, na dwóch coś takiego. No to, to, to nie są pieniądze, które, które powalają mnie na kolana. Dobre pieniądze, ale... ale... Ale no nie za takiego Michała Bezdana, jakim jest teraz. Także. także no ale Michał bohaterem na pewno. Bohaterem narodowym. No i Kuba Bościkowski, Kuba Bożczykowski. Bohater i antybohater jednocześnie bo Mistrzeliu Karnego w tym ostatnim meczu z Portugalią. Natomiast z innej beczki, a właściwie z tej samej beczki, ale zaczerpnięte bardziej z dna może, z dna, dobre, to jest to, że koniec Euro, a początek sezonu piłkarskiego w Polsce już wkrótce. Dzisiaj mamy sobotę, 2 lipca, a już w czwartek pierwszy mecz, na który idę na, na Legię, to będzie super puchar z Lechem Poznań. No i fajnie, no, fajnie, że się zaczyna znowu ten sezon. Już wkrótce, zaraz po tym meczu, chyba zdaje się, we wtorek będzie mecz z... No nie, chyba przesadziłem. No w każdym razie już wkrótce po tym meczu zacznie się Liga Europy dla Legii, no bo dla, dla niektórych klubów Polskich już się zaczęły. Znaczy, dla Legii i ja Mistrzów, tak? niektóre kluby już grały, ale nawet nie będę zaglądał, bo tym podobno jakaś pada jak straszna. Nie wiem co z innymi. Zresztą co mnie to obchodzi? Nie no, chodzi. Chciałbym, żeby polskie zespoły yy, wygrywały tam parę, mogły parę meczów wygrać. Potem zaraz już się też zaczyna Liga, więc, więc wszystko wraca na yy, te stare dobre utarte tory. Y, wielka piłka się kończy, a, a zaczyna się ta lokalna prześna trochę, ale jakże urocza dla mnie przynajmniej uwielbiam polską ligę, uwielbiam y, te mecze y, takie. No takie nasze. No. Super. No na legi, na Legii. A, jeszcze przez ten mecz z Portugalią, nie poszedłem do pracy następnego dnia. No niestety, nie, nie ma w tym nic może falebnego, ale żeśmy z sąsiadem oglądali, a oglądanie z sąsiadem jest wpływające na to, że na drugi dzień można nie być w stanie. No i właśnie, właśnie tak było to w moim przypadku. Musiałem wziąć urlop, no ale to pozwoliło mi posprzątać garaż dzisiaj chociażby właśnie ważyć e, piwo No to e, znowu e, koniec tego wyjścia Godzina 12.30 12 Słuchacie 314w.pl e, Co możecie to znaleźć na stronie 314w.pl Mamy 12.30, już jest przelana brzeczka do, do filtratora. Za chwilę rozpocznie się, no może nie za taką chwilę, musi się to, to te wszystkie łuski tam, całe ziarno, całe ziarno ułożyć w takie złoże filtracyjne. I zacznie się filtracja, myślę, że za jakieś, za jakieś pół godziny. Tymczasem na kuchence już gotuje się woda do wysładzania. No i cóż, teraz nie chociaż pół godziny. Nie, bo chciałbym powiedzieć, ale później. Tak. jest godzina 14.10, jestem po, po filtracji. Wysłodziłem jakieś 27-28 litrów brzeczki o ekstrakcie 16. 16 brix to będzie jakieś 15,5 BLG No ale dopiero rozpoczyna się, więc to jest dobry, dobry rezultat, bo teraz będzie gotowanie, odparuje ze 3 litry wody, może nawet więcej. Więc to jeszcze spadnie, a tak naprawdę taki ekstrakt, te 15, 16 to jest to, w co celuje, więc, więc będzie dużo piwa. Jest szansa, że będzie, no. no tylko, że tam jeszcze odpadnie sporo na chmielenie, bo to jest, będzie mocno nachmielone piwa. Strasznie gorąco. No to do, do usłyszenia. No dobrze, to teraz temat, który już od jakiegoś czasu chciałem podjąć, a mianowicie ile to wszystko, ile to wszystko kosztuje, czyli ile kosztuje robienie piwa. To ja mogę opowiedzieć o swoich początkach, o tym jak ja zacząłem. I myślę, że mimo pewnych wad to jest dobra droga. Zacząłem od kupienia takiego zestawu startowego. W wielu sklepach internetowych na Allegro można takie zestawy kupić. One kosztują troszkę różnie w zależności od zawartości, ale powiedzmy do tych 200 zł to jest myślę góra, co taki zestaw może kosztować. I on zawierać będzie już fermentor. Taki najczęściej z kranikiem, kapslownice kapsle, balingomierz, chyba już, chyba, chyba tyle. Może się jeszcze w tym całym zestawie zmieści jakiś bruki czyli taki zestaw do zrobienia piwa z takiego ekstraktu nachmielonego. I to, I to wystarcza, taki zestaw, do, do zrobienia pierwszego piwa. Ja nie spodziewałbym się oszałaniających rezultatów, że będzie to jakieś super piwo. Niemniej jednak będzie miało bąbelki i będzie takie swoje i to jest już wartość. No i jeszcze jedna jego zaleta, mianowicie można się paru rzeczy nauczyć, zaobserwować takiej dyscypliny higienicznej, jak przebiega fermentacja. No, także myślę, że jedno, dwa takie piwka warto zrobić. Dobra, to ja sobie tutaj zapisuję na kartce ile mamy już, mamy tak, zapisuję 200 zł, to będzie taki dosyć, to będzie wypasiony zestaw, naprawdę wypasiony. Dobra. Oczywiście ten zestaw zakłada, że macie w domu garnek taki 5-7 litrowy. Taki garnek będzie potrzebny. Ja miałem więc... Tak się zastanawiałem, czy ten zestaw... No dobrze, może dojdziemy do tego później. Czy ten zestaw jeszcze coś zawiera? Teraz tak, jak już ten etap ważenia Piwa z tego brukitu przejdziecie, to na pewno um, znaczy ja przynajmniej przeszedłem do etapu ważenia piwa ze słodów. No i tutaj trzeba poczynić kolejne inwestycje, kolejne zakupy. Czekajcie, na gazu do, dodam. W tej chwili piwo już się gotuje od ponad 15, od 15 minut. No dobrze, ale wróćmy do, do rachunku. Trzeba mieć garnek. Może być garnek emaliowany, to musi być garnek ze 30 litrów, żeby miał. Żeby ważyć standardowe 20-litrowe warki takie jak receptury przewidują na, róż, na forum albo, albo te takie stare. Yy, takie są zestawy surowców. No to trzeba mieć te 30 litrów, i taki garnek kosztuje 130 zł. Ja nie miałem, więc musiałem kupić. Kolejne co ja kupiłem, nie jest też obowiązkowe, ale ja kupiłem. Mianowicie kupiłem taboret gazowy, bo ja nie mam w domu kuchenki gazowej a na taki garnek amaliowany to działałoby słabo na kuchence indukcyjnej, poza tym 30 litrów na takiej szklanej czy to ceramicznej kuchence, no to y, trochę się tego bałem, więc zakupiłem za bodajże 70 złotych taboret gazowy. No i dalej musiałem dokupić sobie butlę gazową, jednorazowy wydatek, bo potem już wymienia się za tam 40-45 zł a butla mnie kosztowała, zdaje się, powiedzmy, kupiłam ją w supermarkecie. Okazuje się, że jest to najlepszy, chyba najlepsze miejsce do wymiany butli, tam jest chyba najtaniej. Niech to będzie 110 zł, chociaż chyba nawet nie było. 110 minus 40, bo tyle kosztuje gaz, to jest 70. Dobrze, czyli mam mamy już wszystko do gotowania. Taboryt gazowy już wyposażony w jakiś tam reduktor, w jakiś wężyk, to to było w stawie, Bo na, ja chyba nawet nie zapłaciłem 70 zł za niego. Kupiłem najprostszy, naj, ten, który był najtańszy na Allegro po prostu. Dobrze, co dalej? To mamy etap gotowania. Tak, chyba już wszystko, jeśli chodzi o gotowanie. Teraz kwestia tego, jak trzeba. Z pierwszego tego kup kupienia macie fermentor z kranikiem. On się jak najbardziej przyda do dalszych prac, natomiast to jest za mało. Potrzebny będzie jeszcze jeden fermentor z kranikiem. 40 zł, a to dlatego, że jeden z tych fermentorów będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do filtracji. Dlatego, że tam to ziarno jest i ono nie wiem, może porysować ścianki. No, generalnie. No ja, ja, ja mam oddzielny, Polecam. Czyli 40 zł, ale do tego trzeba sobie zrobić taki z wężyka takiego do do sracza, czy do, do, do kranów, tak, wyjąć z niego wyjąć z niego tą gumową, ten gumowy wężyk, tak żeby sam oplot został i to będzie filtrator. No i niech to kosztuje, ile tam, bo też nie pamiętam, niech kosztuje 20 zł Taki, żeby miał co najmniej 50 cm, niech kosztuje 20 zł i w tym wliczam też taką przejściówkę na ten kranik, która jest niedroga. Czyli mamy filtrator. Teraz tak, ten z kranikiem drugi, który kupimy, bądź też ten, który już mamy, będzie nam służył do butelkowania. Jak najbardziej trzeba go mieć do butelkowania potrzebny jest wężyk najlepiej nie, może nie do butelkowania to nie, ale do, do filtracji jest potrzebny wężyk silikonowy on jest dosyć drogi, bo bodajże 10 zł kosztuje tam metrowy czy, czy coś takiego więc ten wężyk trzeba mieć do butelkowania potrzebny jest jeszcze zaworek taki, taka rurka z zaworkiem grawitacyjnym nie wiem ile kosztuje, nie pamiętam. Niech będzie 10 Co jeszcze? Fermentor Całkowicie bez żadnego kranika, bez żadnych dziur. Fermentor z pokrywą 30 zł. On jest tańszy niż ten z kranikiem, bo nie ma kranika i nie ma dziur. Co jeszcze? Tak się rozglądam. Dobra. To zdaje się, że to jest wszystko z rzeczy obowiązkowych. Ja to teraz podliczę. Mam to na kartce, więc metodą szkolną, pisemną zobaczymy. 310, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 8, 2. 580 zł. 580 zł to jest zestaw taki obowiązkowy. Ja do tego, z tego wszystkiego mam jeszcze chłodnicę taką zanurzeniową, którą chłodzę. grzeczkę po gotowaniu. Ona kosztuje 160 zł bodajże. Co jeszcze mam? Mam jeszcze jeden fermentor, mam jeszcze takie dwa wiaderka, które są małymi fermentorami. No ale to wszystko zależy od intensywności, intensywności ważenia. Jak dużo będzie ci, będziesz ważył i ile piw będzie ci jednocześnie, jednocześnie fermentował. Także to, to jest tyle. Natomiast, ile kosztuje uważenie jednej warki, jednego piwa. Dobra, czyli, czyli jeszcze podsumowując, rozpoczęcie to jest 200 zł, natomiast dalsza kontynuacja, przejście na wyższy level to jest kolejne jeszcze 400, choć tak jak mówię, no, niektóre rzeczy być może macie już w domu i nie trzeba będzie, bo może macie kuchenkę gazową, nie kupicie taboretu gazowego, Mój taboret jest, jest o tyle dobry, że daje dużą moc, szybko się wszystko podgrzewa. Na dużo więcej czasu trzeba by było. Może macie garnek duży do pasteryzowania sobie przetworów, no to nie musicie już go kupować, ja nie miałem. Także są rzeczy, które być może już w domu macie, a jak nie macie, no to tak jak mówię, no to te 600 zł to jest ta taka granica, że tyle trzeba mieć, żeby wystartować. Tak mi się wydaje. No może da się jakimiś budżetowymi sposobami taniej, mniej, ale tylko, takie, tylko to ja też kupiłem to w, w miarę z czasem po prostu, nie wszystko na raz. Czy to drogo, czy nie, to już pozostawiam ocenie każdego kto musi to kupić. Teraz... No i tyle. I później może powiem, ile kosztuje uważanie jednego piwa. Jednego, w sensie nie jednej butelki, tylko... <grybujesz> tylko jednej warki. Dobrze, to co trzeba mieć, żeby uważyć piwo poza, poza sprzętem, który za chwilę kupiliśmy? Drugi to nie będę omawiał, bo wystarczy kupić tą puchę i, i tam jest wszystko napisane w instrukcji. Warto zasięgnąć troszkę, troszkę języka, troszkę wiedzy, na przykład z na piwo.org, tam poczytać sobie. Można mnie zapytać, bo ja żadnego kontaktu do siebie nie dałem, jeszcze nie podłączałem komentarzy na, na stronie, więc y, nie można mnie spytać. Ale, ale. Co, ale? No też można mnie znaleźć na, chociażby na piwo o tam jest tam pod nazwą 314.pl ale co trzeba, więc obróbki cię nie będę Co trzeba mieć, żeby uważać piwo z surowców słodowanych, czyli ze słodów zbożowych, trzeba mieć słody według receptury. Trzeba mieć chmiel też według receptury, jaką tam sobie znajdziecie, albo wymyślicie, trzeba mieć być może inne e, przyprawy, e, które e, będziecie potrzebować. Na przykład do do mojego Wajcena ja miałem gorzką, e, skórkę gorzkiej pomarańczy e, Curacao i z, w, skórkę zwykłej pomarańczy, która gdzieś tam potrosiła do kotła. No cóż, trzeba mieć kapsle, butelki trzeba mieć, to jest ważna rzecz, bo no, gdzieś trzeba je zdobyć, pozbierać, kupić. Butelki brązowe, tylko brązowe bierzemy do robienia piwa domowego, tylko brązowe butelki ze względu na, na promieniu UV. Coś jeszcze? A, glukozę do nagazowania. Ja gazuję glukozą, aczkolwiek są tacy, którzy gazują e, zwykłym cukrem. E, pewnie jak zaczniecie czytać na, na forum, to będzie tam e, 38 e, milionów opinii na temat tego, czym lepiej. Ja gazuję glukozą. Znaczy to gazuje, tak powiedziałem, bo chodzi o surowiec do refermentacji. Można jeszcze różnymi innymi słodkimi rzeczami refermentować. Ja refermentuję glukonę. Coś mi tam ta moja brzeczka przestała pracować, jeśli chodzi o gotowanie. No dobra. I, I tutaj naprawdę trudno określić koszt. Bruki to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych, podejrzewałem gdzieś 50 do 80, z tego wychodzi 20 litrów piwa około. Natomiast z surowców to jest koszt rzędu no, też od kilkudziesięciu do 100. 20, powiedzmy zł. To wszystko zależy od receptury. Duża część kosztów to są chmiele. Jeśli na przykład ja dzisiaj IP robię, to mogę powiedzieć, ile za nią zapłaciłem, bo jeszcze pamiętam. 130 zł zapłaciłem za surowce. No, tam była też glukoza, której kilogram glukozy, której tyle aż nie zużywam, bo na jedno piwo zużywam jakieś powiedzmy 120-150 do 200 gram glukozy, więc, ta, więc ta, e, ten kilogram mi starczy na 5 barek. E, natomiast chmielu w tej IPie jest srogo, dużo, więc e, stąd ten koszt. A, jeszcze. Potrzebne są termometry. Potrzebny jest e, oksid. To jest taki proszek, który się, którym się dezynfekuje wszystkie rzeczy, które się używa do, w trakcie, w trakcie, ważenia, w trakcie butelkowania generalnie podczas produkcji. Więc hmm, potem, no czyli krótko mówiąc, koszt jednej warki hmm, to jest zwykle mniej niż 100 złotych i z tego wychodzi 20, 20 litrów piwa różnie, bo to zależy od wydajności, zależy od, hmm, od tego, jak to piwo ma być jak duży ekstrakt ma. Ostatnio chociażby tego Hefewajcena wyszło mi ponad 50 ponad 50 butelek, nie? dobrze ponad 25 litrów. Natomiast tej ajty, jak mi wyjdzie 20 będę zadowolony, choć, bo poprzednio, poprzednio mi wyszło dużo mniej, a byłem na, na, na napalony tak, że, że, że tak dobrze idzie i że będzie dużo, więc... <śmiech> Ale to, są, to, to jest ten rząd wielkości, na który można się zorientować. Natomiast górna, jeszcze górna granica, może ja powiem jeszcze górna granica, o takiej górnej granicy, moim zdaniem górnej granicy, ile można na sprzęt wydać. Moim zdaniem górną granicą jest porządny taki, taki kociołek, taki kociołek automatyczny, który kosztuje z 5 tysięcy. Od 3 do 5 tysięcy. No to jest górna granica. On robi wtedy wszystko po zaprogramowaniu, włączeniu guzika. W zasadzie na końcu wychodzi brzeczka. Zdatna do fermentacji. No i cóż. Chyba powiedziałem wszystko. Jak nie powiedziałem wszystkiego, no trudno. Wpędziłem Was w koszty i będziecie musieli. A no. Takie rzeczy jak kawaga kuchenna się przydaje, bo trzeba zważyć yy, tam, powiedzmy, ile się chmielu sypie. Yy. No wszystko to jest. No. kapsułownica była z tego, z zestawem. No i jeszcze wskaźnik jodowy, którego raz używam, raz nie używam do sprawdzenia, czy, czy się yy, zacierł skończył robić To no wszystko, wszystko a! No takie. takie Zbudowałem sobie, to już sam sobie zrobiłem komorę taką styropianową do fermentacji żeby utrzymywać niską temperaturę ale to bezkosztowo zrobiłem no tak to wszystko To wszystko to jeszcze y wracając do tych kosztów na chwilkę, wynika z tego, co tutaj policzyłem, że jeśli ktoś pił sobie warkę strong, albo żywca, albo jakieś inne takie piwo, które półce, na półce w sklepie można kupić za 2-3 złote, jest zachwycony smakiem i jego jakością, to nie ma sensu, żeby żeby sobie kupował, żeby sobie robił piwo sam, bo wyjdzie przy co najmniej na to samo, a trzeba się narobić. Natomiast, jeśli ktoś kupuje piwa rzemieślnicze już, które kosztują od 5-6 zł minimum, to jest taki jakiś naprawdę minimum, do nawet kilkunastu złotych za za buteleczkę np. 0,3, no to już można się pod względem ekonomicznym zastanawiać nad samodzielnym ważeniem. Natomiast tak naprawdę, o co chodzi, przynajmniej mi, to jest to, że tak, robię piwo sam, sam je nazywam, drukuję sobie jakąś etykietkę czarno-białą, zwykłą drukarką na Przyklejam ją na butelkę. Sam ją zakapsuluję. Ono się zrobi jest dobre i no po prostu jest moje. No. Moją ma nazwę, moją ma. No jest moje. Także. No i to jest już bezcenne. Tego się nie da przeliczyć na, na pieniądze. Natomiast butelka no kosztuje. nie wiem, kilka złotych. Kilka złotych trzeba powiedzieć, że butelka swojego własnego domowego piwa kosztuje kilka złotych. 18.10. Brzeczka zrobiona, jeszcze stygnie przed zadaniem drożdy, bo jest jeszcze za ciepła. 8 godzin i zrobiona brzeczka. Teraz czas na to, żeby drożdże zrobiły piwo. No jestem zjebany, trochę, troszkę, troszkę. No ale właśnie tak wygląda robienie piwa Satysfakcja za parę tygodni dopiero nie czeka. Dlatego trzeba robić ciągle, żeby ciągle mieć satysfakcję sprzed kilku tygodni. Na dzisiaj to o tyle. Słuchaliście 314 wpl Mówił do Was piwowar Bartek. Do usłyszenia.